Tym razem wejście do klubu okazało się błachostką. Ochroniarze stojący po obu bokach dwuskrzydłowych stalowych drzwi nawet nie drgnęli, patrząc gdzieś ponad jej głową. Zeszła kilkanaście stopni w dół i znalazła się w przerobionym z kilku, a może kilkunastu piwnic pomieszczeniu z ceglanymi łukami, drewnianą podłogą i przyciemnianymi światłami. Kilkadziesiąt osób tłoczyło się przy stolikach lub z drinkami w dłoniach podpierało ściany. Scena, na której kilku muzyków zawodziło coś niezrozumiałego, używając przy tym instrumentów muzycznych, z których większości nie potrafiła nazwać, znajdowała się na końcu pomieszczenia. Lament, prezentowany przez stojącą na środku młodą kobietę o czerwonych włosach, musiał być bardzo nowoczesnym utworem, bo nie zawierał słów, tylko serię różnorakich dźwięków, które trudno byłoby przypisać ludzkiej istocie. Nie mogę być aż tak stara, by tego nie rozumieć, pomyślała ze zgrozą Matylda. Ledwo skończyłam trzydzieści lat. I jeszcze rok, ale kto by tam liczył dokładnie? Co podać, laleczko? Spojrzała z oburzeniem na mężczyznę, który odważył się odezwać w ten sposób dostatecznej kobiety, bibliotekarki, mężatki i matki dziesięcioletniego dziecka i prywatnego detektywa, o czym nie mógł wiedzieć. Tak naprawdę nie mógł wiedzieć o żadnej z tych rzeczy. Przywołała się do porządku. A co masz? Na widok sympatycznie uśmiechniętego młodego chłopaka, który pewnie wieczorami pracował za barem, a w dzień pilnie studiował, zapomniała o oburzeniu. Przecież różnica wieku między nimi wynosiła może jakieś osiem lat, a nie osiemdziesiąt. Nie powinna zachowywać się jak urażona brakiem manier u młodzieży stuletnia stara panna, czekająca na księcia z bajki. Z alkoholem czy bez? Bez. Jestem na służbie, chciała powiedzieć z dumą, lecz nie była pewna, czy to właściwe określenie. Za to wiedziała z całą pewnością, że nie powinna zdradzać swojej misji ani tożsamości. — Zaraz zrobię coś fajnego — zapewnił ją, sięgając po szejker. — Dzięki. Matylda zajęła zwolnione miejsce przy barze i obserwowała przez chwilę zręczne ruchy chłopaka, po czym nonszalansko zmieniła pozycję i opierając się plecami o blat, zaczęła się rozglądać po pełnej sali. W tym miejscu należy dodać, że lampy nie imitowały światła dnia. W piwnicy panował przyjemny półmrok, bardzo romantyczny, zapewniający prywatność tym, którzy jej potrzebowali, a także odpoczynek dla oczu zmęczonych gapieniem się w monitory komputerów. Jest! Niemal pisnęła z podekscytowania. Mężczyzna w szarej marynarce i błękitnej koszuli, jeśli mogła być pewna koloru widocznego kołnierzyka. Obiekt, czyli niejaki Mateusz Dąbek, siedział przy stoliku nieopodal. Obok niego ulokowała się blondynka z opadającą na czoło grzywką i opadającymi na ramiona postrzępionymi włosami. Salomea mogła mieć rację co do tego, że facet lubi blondynki. Towarzysząca mu kobieta w niczym jednak nie przypominała Lafiryndy, w którą przemieniła się Matylda pod czujnym okiem szefowej. Czarna bluzka, czerwony żakiet, jasne dżinsy. Wyglądała ładnie, przyzwoicie, i wydawała się bardziej zainteresowana tym, co dzieje się na scenie, niż swoim towarzyszem. Dąbek kołysał się lekko w rytm muzyki, wystukując dłońmi rytm na stoliku. Matylda zajęła miejsce przy barze i popijając bezalkoholowego drinka, za którego zapłaciła firmową kartą, obserwowała wiarołomnego małżonka. Metoda na podryw, szybki numerek i wyciągnięcie zeznania – Ile kobiet zaliczył w okresie trwania małżeństwa i w jakiej pozycji, nie wchodziły w grę. Matylda nie kryła przed sobą zadowolenia. Żadna szara strefa, żadna prowokacja ani inne działania, niezgodne z jej przekonaniami i charakterem, tylko porządna detektywistyczna robota. Obserwacja i nagranie. Tyle nerwów zupełnie niepotrzebnie, pomyślała, postukując w rytm utworu. Jej uszy nadal nie miały pojęcia, czego właściwie słuchają, ale noga działała sama, bezwiednie i wbrew osobistym preferencjom muzycznym Matyldy. Poprawiła to torebkę, tak by mieć pewność, że oczko kamerki jest skierowane na kontemplującą muzykę parę. Chwilowo nie robili nic innego. Nie rozmawiali. Nie patrzyli na siebie. Po prostu siedzieli przy jednym stoliku. I nie spuszczali wzroku ze sceny. Żadna zdrada... Żaden sąd tego nie uzna. Równie dobrze mogli być dwojgiem nieznajomych zajmujących ten sam stolik. Słuchanie muzyki bez współmałżonka nie jest zbrodnią. Upiła kolejny łyk wielosylabowego drinka o nazwie nie do wymówienia na trzeźwo. Nic dziwnego, że był bez alkoholu. Nie mogła się do nich dosiąść. Nie mogła ulokować się przy stoliku obok ani naprzeciwko, bo są zajęte. Nie mogła też stanąć im nad głowami ani krążyć wokół stolika, bo te były tak ciasno poustawiane, że musiałaby się przeciskać między stykającymi się oparciami krzesłami i posykującymi ludźmi, którym przeszkadzałaby w słuchaniu koncertu. Salomea może się pocałować w cztery litery, pomyślała smętnie, popijając drinka. Jedyne, co mogę zrobić, to tkwić tu, popijać owocowe nie wiadomo co, z listkiem mięty, nie wiadomo po co, a następnie pójść za nimi, nie wiadomo dokąd, o ile opuszczą klub razem. Jak dobrze pójdzie, zdążę na ósmą do pracy. Albo i nie. Może ten dąbek będzie tu siedział do rana i jedyna zdrada, której się dopuszcza wobec żony, to ucieczka do miejsca, gdzie mógł zaznać odrobiny spokoju i relaksu. W tym momencie jego towarzyszka odwróciła się do mężczyzny i powiedziała do niego coś, co skwitował wzruszeniem ramion. Wtedy na jej twarzy pojawił się grymas wściekłego kota, co mężczyzna odczytał doskonale, gdyż pochylił się i pocałował ją w policzek. Tamta zbyła jego gest prychnięciem, jak domyślała się Matylda, ale czoło kobiety się wygładziło, a przymrużone oczy odzyskały swój kształt. Przychodzą tu kilka razy w tygodniu. Głos kelnera zabrzmiał tak niespodziewanie, że niemal zadławiła się liściem. Kurde, melek, pomyślała spanikowana. Trzeba było używać słomki. Wszystko w porządku? Zapytał niespokojnie barman od owocowego drinka o ekscentrycznej nazwie, stanowiącej zlepek przypadkowo dobranych sylab, mających sprawić, by brzmiała melodyjnie, stylowo i modnie. Tak, dzięki. Wycharczała, wypluwając liść w papierową serwetkę. Jeszcze jeden poproszę, ale bez listowia. To może coś innego. Próbujemy właśnie seks on the beach. Bez alkoholu? W pracy jestem, chciała dodać. Na szczęście zreflektowała się w porę. Samochodem jestem. Bez alkoholu. Syrop brzoskwiniowy, sok żurawinowy, pomarańczowy i lód. Nie zorientujesz się, że nie ma alkoholu. Zapewnił ją. Miał całkowitą rację, uznała Matylda, płacąc za napój. Cena abstynenckiego drinka nie odbiegała od cen tych, które zawierały alkohol. Znasz ich? Podjęła rozpoczęty przez chłopaka wątek. Znam większość stałych bywalców, dlatego wiem, że jesteś tu pierwszy raz. Przypadek. Wzruszyła ramionami, by ukryć napięcie. Mówiłeś, że przychodzą tu kilka razy w tygodniu, Podjęła interesujący ją temat. Twój facet? Nie, wydaje mi się, że to znajomy z osiedla. Ale siedzi tyłem, więc nie jestem pewna. Skłamała. Przywitałabym się, ale jak to nie on, to będzie mi głupio. A jak on, to jeszcze bardziej, bo babeczka w niczym nie przypomina jego żony. I teraz czuje się jak człowiek, któremu chodzi po głowie melodia, a nie wie, do czego ją przykleić. Kiepsko przyznał barman, przyjmując zamówienie od kolejnego klienta. Kiepsko, potwierdziła, upijając mały łyczek bezalkoholowego Sex on the Beach. O rany, zawołała zaskoczona. Kto by pomyślał, że drink bez alkoholu jest przepyszny? No nie? Młodzieniec uśmiechnął się, nie przestając mieszać czegoś równie dobrego. Tak przynajmniej sądziła, dla innego klienta. Zawsze przychodzi z tą blondynką? Matylda ciągnęła temat, spoglądając na niego ogromnymi, niewinnymi oczami osoby prowadzącej zwyczajną, prozaiczną i pozbawioną drugiego dna konwersację. — Tak, ale oni są jacyś dziwni — powiedział półgłosem, pochylając się mocno w jej stronę. — Naprawdę? A co takiego robią? — W tym rzecz, że nic. Siedzą, piją, słuchają muzyki... Czyż większość z nas nie przychodzi tu z tego powodu? Owszem, ale oni są dziwni. Już to mówiłeś, tylko nie wyjaśniłeś dlaczego. Nie rozmawiają ze sobą. Przychodzą osobno, wychodzą razem. No i cóż w tym dziwnego? Powiedziałabym, że to normalne. Matylda była coraz bardziej zaciekawiona, a barman lubił sobie pogadać. Nie musiała się wysilać, by wyciągnąć z niego informacje. Kto by pomyślał, że to takie proste? – Uznała. – Tylko to ona płaci, a zamawia dla nich obojga – mówił dalej. – Ja też płacę, gdy wychodzimy z mężem. Roman na ogół nie ma przy sobie dokumentów ani portfela, a jak jakimś cudem pamięta o karcie, to zapomina pin. My kobiety często tak mamy z naszymi mężami. Co w obecnej sytuacji było dziwne. Blondynka płaci za kochanka? Nie powinno być odwrotnie? – Nagle coś przyszło jej do głowy. Ta para zachowywała się, jakby byli jednym z tych nieudanych małżeństw z długoletnim stażem, trwających przy sobie z przyzwyczajenia, z powodu dzieci czy kredytu. Nie rozmawiali ze sobą, nie nawiązywali kontaktu wzrokowego. Ledwo znosili swoje towarzystwo, a jedyne, co powstrzymywało ich przed chwyceniem za noże, był ich brak. Kochankowie tak się nie zachowują. Niewykluczone, choć mało prawdopodobne, że obiekt nie jest obiektem. — Kurde melek! — jęknęła. — Ten facet ma na sobie szarą marynarkę i niebieską koszulę? — Coś w ten deseń. — Trudno powiedzieć. Kiepskie oświetlenie. — A co? — Szukam faceta w szarej marynarce i niebieskiej koszuli. Zdezorientowana Matylda zrobiła to, co powinna była uczynić na samym początku. Zaczęła uważnie rozglądać się po sali. Przyciemnione światła nie pomagały. Musi się przyjrzeć wszystkim odpowiadającym rysopisowi Dąbka. Nie jestem pewien, czy mogę być pomocny. Salomea mnie zabije, pomyślała w panice. Usiadłam jak kwoka na jajach i czekałam, aż piskle samo się wykluje. Więcej pokory, Matylda, upominała się w myślach. Taka nadmierna pewność siebie doprowadzi cię do zguby. Daj znać, jakbyś miała ochotę na coś jeszcze. Mężczyzna przyjął kolejne zamówienie, jednak raz po raz zerkał na nią z zaciekawieniem. Matylda wyjęła telefon i tym razem uważnie przyjrzała się obiektowi. Mężczyzna od blondynki mógł, ale nie musiał być Mateuszem Dąbkiem. Jeśli nim nie był, miała kłopot. Jeśli to on, dlaczego to blondynka płaci rachunki? Od kiedy kochanki płacą za cokolwiek? Ona jest wolna, a on nie, odpowiedziała sama sobie. Żona ma dostęp do jego wyciągów bankowych. Szybko zorientowałaby się, gdzie był. Wolał zatem, by płaciła kochanka, a sam rozliczał się z nią w gotówce. To możliwe. Ale bez sensu, odezwał się głosik w jej głowie. Skoro kochance zwracał gotówkę, równie dobrze mógłby płacić gotówką i tutaj. Czyli to nie on jęknęła prawie głośno, w ostatniej chwili zamieniając jęk na kichnięcie. — Musisz rozejrzeć się po sali — odpowiadał głosik. — Muszę obejrzeć go od przodu — uznała. — To jednak może być on, a nawet powinien, a moje stereotypowe myślenie jest błędne. Nie zastanawiając się ani chwili nad tym, co robi, po prostu odeszła od kontuaru i skierowała się do stolika zajmowanego przez interesującą ją parę. — Cześć, Romek. Nie wiedziałam, że też tu bywasz. Odezwała się głosem tak wyluzowanym, jakby każdego dnia przez ostatnie dziesięć lat życia zaczepiała obcych mężczyzn w barach. Domniemany Mateusz Dąbek spojrzał na nią z widocznym zaskoczeniem. — Nie jestem Romek. — odparł. — Nie, zdecydowanie nie jest pan Romkiem — przyznała z zakłopotaniem. — Bardzo przepraszam. Od tyłu wyglądał pan zupełnie jak Romek. Zmyliło mnie to przerzedzenie włosów na potylicy. Jeszcze raz przepraszam. Szybko wróciła na miejsce i duszkiem wychyliła drinka, tylko cudem nie wbijając sobie słomki w oko. Serce łomotało jej jak szalone. Nigdy wcześniej nie zrobiła czegoś takiego, nie licząc włamania do domu podejrzanego o morderstwo i paru innych rzeczy, które szły w parze z tą pierwszą sprawą. Ale się dzieje, Matylda, jesteś super. Jakie jest super? Zganił ją szyderczy głosik. To nie jest Mateusz Dąbek. Od dziesięciu minut gapisz się na niewłaściwego faceta. Matylda pociągnęła nosem i uśmiechnęła się zdawkowo do blondynki, która przyglądała jej się podejrzliwie. A może wrogo? No, nieistotne. Gapiła się i już. Ale zupełnie niepotrzebnie, bo ani ona, ani jej towarzysz nie leżeli w strefie zainteresowania detektyw Dominiczak. Kątem oka zarejestrowała jeszcze, jak mężczyzna, który nie był Romkiem, starannie sprawdza ręką tył głowy. Załatwiłaś mu kompleks, Matylda. Wypominał jej wewnętrzny głos. Nic mu nie będzie. Łusienie jest problemem dla kobiety, nie dla faceta. Zgoli się na łyso i nadal będzie przystojny. Lepiej znajdźmy tego cholernego dąbka.